Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie Witam wszystkich, którzy już od dłuższego czasu uczą się ze mną języka polskiego I witam również wszystkich, którzy dopiero zaczynają się uczyć polskiego I dopiero znaleźli mój podcast Mam na imię Piotr, już od kilku lat Prowadzę dla was stronę internetową realpolish.pl jeśli dopiero odnaleźliście mój podcast To zapraszam na tę stronę Bo tam znajdziecie dużo materiałów Które mam nadzieję będą dla was interesujące I pomogą wam w nauce języka polskiego Kochani jak ten czas szybko leci To niesamowite Już rozpoczynamy kolejny rok Przy okazji to początek roku Więc życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku Myślę, że początek roku to czas trochę specjalny. Właśnie w tym okresie stawiamy przed sobą różne zadania, składamy sobie obietnice, przyrzekamy sobie różne rzeczy. Na przykład obiecujemy sobie, że będziemy regularnie ćwiczyć, kupujemy sobie buty do biegania, a potem biegamy w nich kilka dni, i za jakiś czas porzucamy nasze postanowienie. <śmiech> to jest okropne uczucie, gdy nie możemy dotrzymać danego sobie słowa. To naprawdę nie jest przyjemne. Jeśli wiele razy nie dotrzymamy danego sobie słowa, jeśli zrobimy tak wiele, wiele razy, to w końcu uwierzymy w to, że jesteśmy naprawdę słabi. Nie potrafimy zrobić tego, co sobie zaplanujemy. Uwierzymy, że jesteśmy nieudacznikami. Dlatego lepiej dobrze sobie przemyśleć, czy warto podejmować się jakiegoś wyzwania, czy warto składać sobie obietnicę. Jeśli nie macie dostatecznej motywacji, to potem trudno będzie dotrzymać Danego sobie słowa Szczególnie jeśli jest to dość trudne zadanie Jeśli nie jesteśmy pewni, że naprawdę czegoś chcemy To moim zdaniem lepiej nie robić sobie obietnic Nie robić postanowień Których później na pewno nie dotrzymamy Są ludzie, którzy na początku roku składają sobie kilka obietnic Stawiają przed sobą kilka dość trudnych zadań Na przykład będę chodzić trzy razy w tygodniu na siłownię Nie będę jeść słodyczy Codziennie będę słuchać podcastu po polsku <śmiech> Będę spędzać więcej czasu z rodziną Nie będę zabierać pracy do domu Fajnie, tylko czy to wszystko można naprawdę osiągnąć? Być może tak Na pewno Znajdą się tacy, co dadzą radę zrobić to wszystko naraz. Ale myślę, że dużo łatwiej będzie zrobić to po kolei. To znaczy wyrobić sobie jeden nawyk? Bo przecież o nawykach tu mówimy. Łatwiej będzie wyrobić sobie jeden nawyk, a potem zabrać się za kolejny. Tak mi się wydaje. Jak to mówimy, nie od razu Kraków zbudowano Jeśli mówimy o nawykach To podobno 30 dni zajmuje przyzwyczajenie się do nowego nawyku A kolejne 60 dni to jego utrwalenie Zatem po 90 dniach, czyli trzech miesiącach Mamy już nawyk wyrobiony Wiadomo, nie dzieje się to od razu Zatem jeśli wytrzymacie 90 dni, to już jest duża szansa, że ten nowy nawyk będzie utrwalony. Dziś chcę zastanowić się nad słodyczami. W czasie świąt jemy więcej słodyczy niż zwykle i potem chcemy to trochę zatrzymać. Niektórzy chcą w ogóle przestać jeść słodycze, inni chcą ograniczyć jedzenie słodyczy. Jeśli macie właśnie taki pomysł, to mam nadzieję, że ten podcast wam w tym pomoże. Ale trochę się rozpędziłem, bo zanim przejdziemy do sedna, zanim będę opowiadał o słodyczach, to wcześniej... Chcę podziękować wam Za odwiedzanie mojej strony Za to, że jesteście ze mną Że słuchacie podcastów Że piszecie do mnie I przysyłacie mi swoje nagrania Bardzo się cieszę Że mogę wam pomagać Że moje materiały są dla was Przydatne Że to co robię jest potrzebne Dowodem na to są dla mnie Wasze nagrania Dlatego są dla mnie tak cenne Dlatego tak bardzo je lubię od Was dostawać. Dziś posłuchamy nagrania, które dostałem od Władka z Kijowa. Posłuchajmy, co powiedział Władek. Witam pana Piotra bardzo serdecznie. Pozdro dla wszystkich słuchaczy jego podcastu. Mówi do Ciebie twój uczyn Władek z Kijowa. Chcę Ci podziękować za to, co robisz. Twoja metoda nauki jest najlepsza. Powiem Ci trochę o sobie, dlaczego i jak zacząłem uczyć się polskiego. Urodziłem się w Kijowie, jestem od 10 lat młodszy od pana Piotra. Mam polskie korzenie, moi przodkowie byli Polakami i ja mam polskie nazwisko i imię. Mój dziadek był Polakiem i wszyscy jego krewni byli Polakami. Ja zostałem nazwany na cześć mojego pradziadka i mam takie same nazwisko i imię. Pradziadek był represjonowany i rozstrzelany przez władze sowieckie jako wrog narodu. Wtedy życie było bardzo trudne. Wszystkiego co wiem nie można powiedzieć w jednym nagraniu. Zawsze chciałbym uczyć się języka polskiego i w maju tego roku postanowiłem to zrobić. Uczy się sam, zacząłem od słowników, różnych aplikacji mobilnych, ale nie było z tego rezultatu. Kiedy byłem w Polsce, prawie nie mogłem zrozumieć, co ludzie do mnie mówią, nic nie mogłem przeczytać. Potem po trochu zacząłem słuchać polskiego radio. Na początku jesieni znalazłem podcasty pana Piotra i już kilka miesięcy ja zrobiłem postęp Teraz potrafię czytać i rozumieć język polski, ale bardzo trudno było zacząć mówić. Ja musiał wejść ze strefy komfortu, jak ty kilkokrotnie mówiliś w swoich podcastach. Zawsze chciałem mieć dowód, że należy do narodu polskiego i zdecydowałem się zdobyć kartę Polaka. Zapisałem się na spotkania z konsulem przez e-mail adres konsulatu i wkrótce przeszła odpowiedź. Miałem mniej niż dwa tygodnie na przygotowanie. A kto, jeśli nie pan Piotr ugotuje mnie? Kupiłem twój kurs Real Karty Polaka i jak papuga powtórzył na głos cały kurs wiele razy dziennie. Zajęcia trwały od 6 do 14 godzin dziennie. Myślałem, że z moją głową będzie tak samo jak ze Smokiem Wawelskim. Wyśnie w moich marzeniach zawsze zdawałem egzaminy. W nocy przez rozmowę z konsulem prawie nie spałem. Ale wszystko poszło doskonale. Słowa łatwo wyliczali sami, wszystko zrozumiałem i mogłem z łatwością odpowiedzieć na wszystkie pytania pani konsule. Na koniec usłyszałem, że moich dokumentów wystarczające. Tak samo mówiła pani Anna z kursu karty Polaka. To było coś niesamowite. Podpisz się tutaj i trzeba poczekać 2-3 miesiące na otrzymanie karty. I muszę powiedzieć państwu, to była moja pierwsza rozmowa w języku polskim. Po rozmowie uczułem się jak w dzieciństwie w latach szkolnych, kiedy zdawałem egzaminy. Uczucia szczęścia i wolności, to nie można przekazać słowami. Kiedy przyszedłem do domu, postanowiłem zrobić te nagrania. Polecam wszystkim, aby używali tą metodą nauki języków. Ona jest naprawdę najlepsza. Oczywiście nadal będę uczyć się, teraz robię te nagrania i to inny sposób wejścia ze strefy komfortu. Chcę przejść na poziom wolnego mówienia, pisania i czytania, a to zajmuje dużo czasu. Plus angielski nie jest zapomniany, ponieważ uczy się go od lat szkolnych, a także mam w planach języka niemieckiego, którego również uczy się od czasu do czasu. Jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie panu Piotru za pracę, życzę dobrego zdrowia, stiska mocno, wszystkiego najlepszego. Wszystkim polecam uczyć się języków obcych. I nie tracić czasu. Wszystko jest w naszych rękach. Wszystko jest możliwe. I nasz najważniejsze jest pragnienie tego. Powodzenia wszystkim. Dziękuję Ci Władku za wspaniałe nagranie. Jesteś przykładem człowieka, który dąży do swojego celu z wielką determinacją. Powiem Wam, że zrobiło na mnie ogromne wrażenie, gdy Władek opowiadał, jak przygotowywał się do rozmowy z konsulem. Miałeś tylko dwa tygodnie na przygotowanie To nie jest dużo czasu Wiele osób mogłoby powiedzieć Ok, mam mało czasu, jeśli pójdzie źle To potem dostanę więcej czasu Drugi raz, przygotuję się lepiej Jednak ty postawiłeś wszystko na jedną kartę Postanowiłeś poświęcić dużo czasu I przygotować się bardzo dokładnie 6, a nawet 14 godzin dziennie powtarzałeś kurs Niesamowite Właśnie to zrobiło na mnie Największe wrażenie To jest przykład na to Że jeśli ktoś wie jaki ma cel I ma motywację To będzie wiedział co zrobić Żeby dojść do celu Ale nie tylko będzie wiedział Ale właśnie to zrobi to jest najważniejsze. Zrobić to, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć swój cel. To mi się naprawdę bardzo podobało. I ostatni fragment, ostatnie zdanie od Władka. Wszystkim polecam uczyć się języków obcych i nie tracić czasu. Wszystko jest w naszych rękach. I wszystko jest możliwe. Najważniejsze jest pragnienie tego. Wielkie dzięki Władek To się nazywa Dobra Robota Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie Kochani, zatem czas będzie chyba już odpowiedni Żeby zacząć opowiadać o cukrze Jestem ciekawy, ile osób ma chęć rzucić całkowicie Albo przynajmniej ograniczyć spożywanie cukru jeśli są tacy wśród was, to proszę napiszcie w komentarzach. Będę wam kibicował. A za kilka miesięcy mam nadzieję, że napiszecie, że wszystko się udało i właśnie doszliście do celu. Właśnie zmniejszyliście ilość zjadanego cukru. Wszyscy rozumiemy, że cukier nie jest dla nas dobry. Wiemy, że nie jest zdrowy. Czasami nawet czujemy się winni, gdy zjadamy kilka cukierków, prawda? Albo czekoladkę, albo wypijemy słodzone napoje gazowane Co ciekawe, nie zawsze tak było Kiedyś ludzie myśleli, że cukier jest bardzo zdrowy W Polsce cukier stał się powszechny dopiero około 100 lat temu Trochę później niż w Europie Zachodniej w XIX wieku średnio ludzie spożywali 1 kg cukru rocznie Jeden człowiek zjadał przez rok tylko 1 kg cukru Obecnie w Europie na jednego człowieka przypada Zgadnijcie ile? Rocznie 40 kg cukru Czyli około 110 g cukru dziennie Chińczycy jedzą o wiele mniej cukru niż Europejczycy. Zjadają tylko 18 gramów cukru dziennie, co daje 6,5 kg rocznie. Dziś już wiemy, że cukier nie jest dla nas zdrowy, ale jeszcze w połowie XX wieku cukier był promowany jako szybki nośnik energii. Przed wojną w Polsce był używany. Taki slogan Cukier krzepi Krzepi to znaczy dodaje sił Dodaje energii Po polsku jeśli mówimy, że ktoś jest krzepki To znaczy, że jest bardzo silny Zatem mówiąc cukier krzepi Mówimy cukier daje siłę Faktycznie cukier jest Nośnikiem kalorii Ale oprócz kalorii nie ma w nim Żadnych wartości odżywczych Cukier nie zawiera Ani witamin Ani białka Nic wartościowego Poszukałem i znalazłem W internecie kilka starych Reklam cukru Oprócz tego Najsłynniejszego sloganu w Polsce Cukier krzepi Używano też innych Na przykład matko nie żałuj dziecku cukru To najskuteczniejszy środek odżywczy <śmiech> Albo inne Cukier wzmacnia kości Cukier wzmacnia kości Uwierzycie w to? Teraz już jesteśmy pewni, że cukier to nic dobrego w ostatnich latach badania naukowe pokazują nam, że cukier nie jest zdrowy Im więcej czytamy na temat cukru, tym bardziej chcemy się go pozbyć z naszej diety Czytamy jak cukier jest zły Oglądamy te różne filmiki, słuchamy pana doktora w telewizji, który opowiada, że cukier to najgorsza rzecz jaka istnieje I w końcu Mamy zamiar z tym skończyć Mamy już dość cukru Ale dlaczego chętnie jemy cukier? Przynajmniej większość z nas Ja na przykład przyznam się wam, że Lubię słodycze Lubię zjeść dobre ciasto, czekoladę Może nie myślę ciągle o czekoladzie i lodach Ale czasami trudno jest mi odbówić czegoś słodkiego Szczególnie po obiedzie lubię zjeść coś na deser Rzucanie cukru Czyli pozbycie się go z naszej diety Nie jest takie łatwe A to dlatego, że Bardzo łatwo stajemy się uzależnieni od cukru Niestety tak działa nasz mózg I niewiele możemy na to poradzić Kiedy jemy cukier Wtedy w naszym mózgu aktywują się te same regiony jak przy spożywaniu kokainy. Cukier jest bardzo uzależniający. Jedzenie cukru daje nam przyjemność. Najgorsze jest to, że nasz mózg przyzwyczaja się do cukru i z biegiem czasu, z upływem czasu, Musimy dostarczać, czyli jeść więcej cukru, żeby osiągnąć taki sam poziom przyjemności. Jeśli kiedyś wystarczało nam zjeść jednego cukierka, to po kilku miesiącach, żeby było nam tak samo miło, musimy zjeść dwa albo trzy takie same cukierki. Jeśli przerwiemy jedzenie cukru, to Dopadną nas różne nieprzyjemne symptomy Będziemy nerwowi Czasami będzie boleść nas głowa Bez przerwy myślimy o czymś słodkim Cukier powoduje także, że ogólnie zjadamy więcej jedzenia Oprócz tego cukru zjadamy więcej innych rzeczy Dzieje się tak dlatego, że cukier utrzymuje nas w stanie głodu Działa to tak Gdy zjemy cukier, nasza trzustka szybko produkuje dużą porcję insuliny Gdy poziom insuliny w naszym organizmie jest zbyt duży Wtedy do mózgu nie dochodzą informacje przekazywane przez leptynę Leptyna informuje mózg o zasobach energetycznych organizmu Ilość leptyny we krwi Jest proporcjonalna do ilości tłuszczu W naszym organizmie Jeśli nie ma leptyny To mózg wie, że potrzebujemy jedzenia I wtedy właśnie jesteśmy głodni Jednak duża ilość insuliny Zaburza ten system ten system wtedy nie działa dobrze. Mózg jest oszukany. Cukier powoduje, że leptyna nie dociera do mózgu i w ten sposób wciąż jesteśmy głodni. Ile razy miałem już taką przygodę? Siedzę przed komputerem i powoli robię się głodny. Ok, jeszcze do obiadu dwie godziny, więc myślę sobie, zjem sobie bana, batona. Banana, dobrze by było Zjem sobie batona Bo nie doczekam do obiadu No i jem tego batona A po 20 minutach czuję, że Teraz to dopiero jestem głodny Teraz chce mi się jeść Mieliście kiedyś takie uczucie? Wszystko to wina ewolucji Nasz mózg działa w ten sposób Bo kiedyś zdobycie jedzenia Nie było tak łatwe jak dziś nie wystarczyło otworzyć lodówkę I wziąć coś do jedzenia Kiedy mamy mało energii Wtedy mózg każe nam ją oszczędzać Śpimy wtedy, leżymy, nie ruszamy się hmm, Nie jest to zbyt ekscytujące Ale kiedy dostarczymy energię do naszego ciała Wtedy czujemy się świetnie Mózg daje nam nagrodę za to, że Dostarczyliśmy energię do naszego ciała Czujemy się świetnie, gdy jesteśmy pobudzeni Gdy napijemy się kawy, gdy uprawiamy sport Gdy zjemy coś słodkiego To daje nam uczucie przyjemności I odwrotnie Wszystko to, co obniża naszą energię Powoduje, że czujemy się słabo Jeśli jesteśmy głodni Czujemy się słabo. To jest, nasz, to jest nasz system obronny. Skąd byśmy wiedzieli, że powinniśmy coś zjeść, gdybyśmy nie odczuwali głodu, gdybyśmy ciągle czuli się świetnie? Cukier utrzymuje cię w stanie głodu, a to powoduje, że czujesz się słabo. Ok, przez krótki moment czujesz się dobrze. Ale za chwilę szybko tracisz to uczucie i nie czujesz się już tak świetnie. Zmniejszenie cukru wcale nie oznacza zmniejszenia uczucia szczęścia. Jeśli chcesz pozbyć się cukru, może pozbyć się to za mocne słowo. Jeśli chcesz zmniejszyć ilość zjadanego cukru, to pamiętaj, że nie robisz sobie źle, tylko dobrze. Cukier nie poprawia nic w naszym życiu Cukier dobrze smakuje Jedzenie cukru zmienia nasz mózg Pragniemy jeść go coraz więcej Wiele osób, gdy myśli o rzuceniu cukru Myśli jednocześnie o pozbawieniu siebie przyjemności Nie ma cukru, nie ma przyjemności W rzeczywistości wcale tak nie jest Cukier powoduje jedynie chwilowy kontrast Chwilowe wrażenie większego szczęścia Podkreślam tu słowo chwilowy Jeśli ciągle jesz cukier To powoli nawet nie wiedząc o tym Nawet nie czując tego Powoduje, że jesteś mniej szczęśliwy Mniej energiczny i bardziej tłusty. Chwilowo czujesz się lepiej. Ale na dłuższą metę jest coraz gorzej. Generalnie twoje uczucie szczęścia, szczęścia spada. Masz tylko chwilowe, nagłe wzrosty uczucia szczęścia. Właśnie po zjedzeniu cukru. I przeciwnie, jeśli nie jesz cukru, to uczucie szczęścia wciąż utrzymuje się Mniej więcej na tym samym poziomie Po zjedzeniu pożywienia bez cukru Uczucie szczęścia podnosi się nieznacznie I potem nieznacznie opada Ale ogólnie jest na stałym poziomie Widzicie różnicę? Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi Jeśli nie jemy cukru To w miarę upływu czasu Niewiele się zmienia Gdy myślimy o rzuceniu cukru, to przychodzi nam do głowy jeszcze jeden problem. Boimy się, że wciąż będziemy myśleć o cukrze. Na szczęście tak nie jest. W miarę, w miarę upływu czasu nasz organizm zapomina o cukrze. Na początku dzieje się to bardzo powoli. Na początku wciąż myślimy o cukrze. Jednak po dwóch, trzech tygodniach jest już znacznie lepiej. Im dłużej nie jemy cukru, tym dłuższe są przerwy w myśleniu o nim, aż w końcu całkiem o nim zapominamy. Oczywiście nie jest to proste z wielu względów. Za moment opowiem dlaczego. Wszystko z powodu żywności, która jest w sklepach, reklam, które nas otaczają, Firmy spożywcze, czyli firmy, które robią żywność już dawno zauważyły, że dodatek cukru powoduje, że jedzenie smakuje lepiej i ludzie chętniej to kupują. Każdy produkt ma swój idealny punkt słodkości, czyli ilość cukru, którą można dodać, żeby nie było za słodko. Właśnie dlatego cukier jest w 80% jedzenia, które jest w sklepach. Co ciekawe cukier znajduje się w rzeczach, w których wcale nie spodziewasz się, że będą słodkie. Dlatego właśnie nie jest tak łatwo pozbyć się z cukru, pozbyć się cukru z tego co jemy. W dodatku wszędzie widzimy kolorowe reklamy, widzimy piękne panie, jedzące czekoladki, wspaniałe opakowania. Jesteśmy bombardowani reklamami, zachęcającymi nas do picia słodkich napojów i jedzenia słodyczy. Możemy próbować ignorować to wszystko, ale nie jest to łatwe. Nasz mózg... Powoduje uwalnianie dopaminy, gdy spodziewa się, że dostanie takie jedzenie Wyobraźcie sobie, że w pobliżu przejeżdża nagle samochód Słyszycie silnik, pisk, opon Nagle nasze serce przyspiesza bicie automatycznie Nasz mózg ma wiele sposobów na to, żeby przygotować nas na to, co być może za chwilę się stanie i tak samo jest z jedzeniem jeśli, jeśli myślimy o jedzeniu, widzimy jedzenie, czujemy zapach jedzenia Wtedy nasz mózg wytwarza insulinę, żeby przygotować nas do trawienia Mózg myśli, że za chwilę będziemy jeść Im bardziej słodki wydaje się nam posiłek, tym więcej produkujemy insuliny jeśli widzimy naprawdę słodki obrazek, wtedy tej insuliny wytworzy, wytworzymy bardzo dużo. Tak jak mówiłem wcześniej, jeśli wytworzymy zbyt dużo insuliny, wtedy powodu, powodujemy zablokowanie sygnałów przekazywanych przez leptyny i czujemy się naprawdę głodni. W ten sposób sam obraz jedzenia może spowodować, że stajemy się głodni W naszym żołądku, w naszym brzuchu nic się nie zmieniło Jest tam tyle samo jedzenia ile było Jednak my czujemy się głodni Na szczęście możemy ten proces zatrzymać jeśli normalnie działamy tak, widzimy reklamę batona, idziemy do sklepu, kupujemy batona, otwieramy batona i jemy go Przy takim działaniu reklama wywołuje w nas coraz silniejsze działanie Jeśli zaczniesz jeść zdrowe rzeczy, a nie słodycze z kolorowych opakowań Mózg przestanie kojarzyć jedzenie z reklamami i będzie Ci o wiele łatwiej przerwać ten sposób działania. Ten zaklęty krąg. Ale porozmawiajmy teraz trochę o nawykach. Nasze życie składa się z wielu nawyków. Nasz mózg lubi, gdy działamy na autopilocie. To dlatego, że myślenie jest bardzo energochłonne. Myślenie pochłania ogromną ilość energii. Właśnie dlatego ewolucja przygotowała nas tak, żeby jak najmniej myśleć. Ludzie w zasadzie większość życia działają na autopilocie. Jeśli jedziemy samochodem do pracy, to robimy to w 90% automatycznie. Nie myślimy. Pamiętacie coś z waszej ostatniej drogi do pracy? Pewnie niewiele. A może nic. To dlatego, że jechaliście na autopilocie. Problem w tym, że nasz sposób żywienia też podlega temu procesowi. I firmy o tym wiedzą. To właśnie dlatego każda restauracja fast food wygląda tak samo. Każda kanapka wygląda tak samo. I smakuje tak samo. Nawet obsługa zawsze mówi to samo. Wszystko po to, żeby wytworzyć w nas pewną rutynę, przyzwyczajenie. Działanie automatyczne. Mówi się, że przyzwyczajenie to druga natura człowieka. Jeśli powtarzamy jakieś czynności, wtedy nasze neurony otaczają się Mieliną. To taka substancja, która powoduje, że przekazywanie sygnału jest jeszcze szybsze To powoduje, że powtarzalne czynności wykonujemy prawie bez myślenia Przy okazji powiem wam, że właśnie ten efekt wykorzystuję w moich historyjkach tam są pytania i jeśli na nie odpowiadasz wiele, wiele, wiele razy To w końcu zaczynasz robić to automatycznie Właśnie dzięki tej otoczce mieliny, która powstaje na neuronach Ćwiczenie czyli mistrza Możesz być dobry we wszystkim Wszystko zależy od tego, jak długo to powtarzasz Niestety ten sam mechanizm Powoduje, że Jesteśmy uwięzieni W naszych nawykach Następnym razem, gdy będziesz Kupować słodki napój Albo batona Pomyśl Dlaczego to robisz? Czy dlatego, że To reakcja Na reklamę? Może boli cię głowa? Może Coś cię stresuje Może masz nawyk codziennego wchodzenia do kawiarni I zjadania ciastka Zrozumienie tego mechanizmu Pozwala łatwiej się go pozbyć I zmienić zły nawyk Zatem mówiliśmy już o tym jak działa nasz mózg Jak działa na nas otoczenie Na przykład reklamy jak działają nawyki? Przyjrzyjmy się teraz naszym flakom. Piotr, jakich ty słów używasz? Nie mówi się flaki, mówi się jelita. Dobrze, przyjrzyjmy się jelitom, bo właśnie do jelit trafia jedzenie, które zjadamy. Cukier powoduje przerwanie specjalnej bariery jelitowej, a to z kolei powoduje pewne problemy. Do naszych jelit można włożyć gastroskop, czyli urządzenie, które pozwala zobaczyć, co dzieje się w jelitach. Zauważono, że jedzenie cukru powoduje uszkodzenie jelit oraz zmianę w proporcji mikrobów, które znajdują się w naszych jelitach. Cukier ułatwia rozmnażanie się pewnych grzybów w naszych jelitach. Grzyby candida to już jest prawdziwa plaga. To grzyby, które znajdują się w naszym organizmie. Jeśli mamy dobry, mocny układ odpornościowy, hmm, wtedy nic złego się nie dzieje. Jednak gdy nasze jelita są uszkodzone przez cukier, Wtedy grzyby Candida rozmnażają się nadmiernie. Możemy wtedy mieć różne objawy kandydozy. Tak nazywa się ta choroba. W zależności jaki organ naszego ciała zaata zaatakują grzyby. Mogą to być choroby skóry, choroby płuc, oczu, choroby nerek, jelit. Naprawdę wiele nieprzyjemnych rzeczy Oczywiście ulubionym pożywieniem grzybów Candida Jest nasz bohater cukier Jeśli weźmiemy pod uwagę Że nasze jelita łączą się z naszym układem nerwowym Przez ponad 100 milionów neuronów Wtedy zrozumiemy, jak to jest ważne Ta cała sieć neuronów nazywa się naszym drugim mózgiem Słyszeliście o drugim mózgu? To właśnie sieć neuronów, które znajdują się w naszych jelitach Ten drugi mózg ma ogromny wpływ na to, jaki jest nasz ogólny stan zdrowia i jak się czujemy jeśli chcesz poprawić stan swoich flaków, to znaczy jelit, zjadaj mniej cukru. To jest oczywiste. Ale bardzo dobre jest też jedzenie fermentowanego jedzenia. Wiecie, że my Polacy lubimy jeść kiszone ogórki, kiszoną kapustę. W bigosie jest kiszona kapusta. To są rzeczy bardzo zdrowe. Jedliście już kiszone ogórki? Jeśli nie, to koniecznie musicie spróbować To jest pyszne Zachęcam Na koniec zostawiłem jeszcze jedną sprawę Pamiętacie jak kiedyś mówiłem wam, że Jesteśmy tacy jak 5, 10 najbliższych nam osób Jesteśmy tacy jak osoby z naszego otoczenia Jeśli twoja rodzina i przyjaciele jedzą cukier Jedzą słodycze Wtedy prawdopodobnie ty też to robisz Usłyszysz od nich, że trochę cukru jeszcze nikomu nie zaszkodziło Właściwie mm, nie ma w tym żadnego problemu Trudno jest pójść z przyjaciółmi do baru i nie pić alkoholu, prawda? Ludzie pytają dlaczego? Co z tobą namawiają do wypicia? Podobnie jest ze słodyczami Często możesz usłyszeć Cukier nie jest taki zły Przecież znajduje się w owocach Jasne, ale w owocach Znajdują się też witaminy I błonnik Zachęcam, poczytajcie na temat cukru Jak cukier wpływa na nasz organizm Nie widziałem jeszcze żadnej zdrowej diety Która zachęca do jedzenia cukru Myślę, że warto powalczyć o swoje zdrowie Wiem, że nie jest łatwo pozbyć się cukru Sam mam z tym problemy Całkowicie się go pozbyć Będzie trudno Bardzo trudno Bo jest prawie w każdej rzeczy, którą kupujemy Trzeba bardzo uważać, ale myślę, że warto Wybór należy do każdego z nas i tym optymistycznym akcentem będę się już z wami powoli żegnał. Tak jak powiedział Władek, wszystko jest w naszych rękach. I wszystko jest możliwe, najważniejsze jest pragnienie tego. Pamiętajcie, że czekam na wasze nagrania. Zapraszam was też do korzystania z materiałów, które czekają na mojej stronie. Na stronie realpolish.pl znajdziecie wiele materiałów do nauki, podcasty, historyjki, filmiki. Teraz wszystko zależy od was. Wszystko jest w naszych rękach. Wystarczy chcieć i być konsekwentnym. Tego wam życzę na początku roku. Życzę wam spełnienia marzeń. Ale pamiętajcie, marzenia nie spełniają się same. Bez naszej pracy, bez wysiłku Nic się nie dzieje Życzę wam wytrwałości I radości ze spełniania swoich marzeń Życzę wam zdrowia i szczęścia Życzę wam wszystkiego dobrego Dziękuję wam, że jesteście Że pomagacie mi Cieszę się, że jesteśmy razem I jestem pewny, że ten rok Będzie dla nas naprawdę wspaniały Kochani, bez was to wszystko